Pokój! krzyknęła pani Gipkowska. Sama pani widzi, zwróciła się do dyrektorki, rozdzielając zaperzonych chłopców. Roznosi ich ta gorączka. Zarazili nią całą klasę. Mam na to radę, wycedziła magnificencja. Zaraz się uspokoją. Pani zaprowadzi ich do dentystki. Akurat dzisiaj jest w szkole. Co? Smerf i Markowski struchleli. Niech skontroluje im zęby! – ciągnęła z uśmiechem dyrektorka. – Wizyty u pani doktor Skrobosz na ogół pomagają. – Nie, my nie chcemy, my nie potrzebujemy. – Bez dyskusji. – Już was tu nie ma. Pani Gipkowska wyprowadziła przerażonych agentów. – Co ty miałeś za pomysł z tymi agentami? – zirytowała się dyrektorka. – Czy ty jesteś normalny? Agentura w mojej szkole? Coś takiego. Agentura jest potrzebna, przekonywał Dzidek. W poprzedniej szkole też miałem agentów. Dość, przerwała mu dyrektorka. Pójdziesz do psychologa. Z przyjemnością, rzekł Dzidek. Psycholodzy są fajni. W poprzednich szkołach też mnie badali. A raz nawet badał mnie parapsycholog. Sądziłem, że na tym się skończy, że ta cała historia z pokiełbasem rozpłynie się bezboleśnie w zacisznym gabinecie psychologa. Ale gdzie tam? Okazało się, że perfidny los zostawił nam złośliwie najbardziej pikantny numer na deser. Oto bowiem w tej właśnie chwili z książką pod pachą i zgodną jak zwykle miną, tudzież z dumnie podniesionym czołem, przedefilował przed nami malutki pan Witwicki od fizyki i chemii z racji bujnej czupryny zwany Einsteinem bez wąsów. Dyrektorka utkwiła osłupiały wzrok w jego plecach. Spostrzegła bowiem, że na wysokości łopatki ma przyklejony numer 09. Z trudem kryjąc wzburzenie, rzekła do pokiełbasa. – Czy ty wiesz, kto przeszedł przed chwilą? – Agent numer 09 – odparł Dzidek zdziwiony pytaniem. – To był pan Witwicki – wycedziła Magnificencja. – Pan? – zdumiał się Dzidek. – Pan od chemii, głupku – zachichotała Nowicka. – Przylepiłeś naklejkę nauczycielowi. Dzidek zbladł. – Psiak kościa, ale gafa – wykrztusił. Magnificencja uśmiechnęła się. Był to niebezpieczny uśmiech. Wiedziałem, co znaczy. Zawsze uśmiechała się na moment przed wybuchem. – Więc pedagogów też numerujesz? – ja, — Ja nie wiedziałem, wymamrotał dzidek. — Tym razem trochę chyba przeholowałeś, chłopaczku. Myślałeś, że będziesz dowcipny? — Wcale nie myślałem, jęknął dzidek. — No, no, pokiełbas. Widzę, że idziesz na całego. A ja się pomyliłam. Tobie potrzeba twardej ręki, a nie psychologa. Ale nie bój się, zajmiemy się tutaj tobą. Przepraszam, wziąłem tego pana za ucznia. Nie sprawdziłem, przykro mi, ale ten pan jest taki mały i, i, i tak młodo wygląda, że wpisałem go od razu na listę agentów. Dosyć! Przerwała Magnificencja. Nie chcę więcej słyszeć tego słowa. Od tej chwili żadnych agentów i agentur. Nie lubimy tutaj takich zabaw, zapamiętaj. Żadnych szajek i związków z ciemnej gwiazdy. Wystarczy, że mamy na głowie gang kamasza. Powtarzam, koniec z agentami, zrozumiałeś? Tak, panie dyrektor, Uśpiej. ich. Naprawdę przykro mi, ja tylko chciałem wiem. Chciałeś tutaj brylować, być gwiazdą, meteorem, imponować, zgrywać się na wielkiego detektywa i geniusza, ale my tutaj nie kochamy geniuszów. Detektywi są potrzebni, bąknął Dzidek, ale ty na pewno nie będziesz jednym z nich. Masz kiełbie wełbie i wodę. Dużo sodowej wody z bombelkami. Po prostu jesteś syfon Podgazowany głupimi pomysłami syfon Oto kim jesteś Ale my upuścimy ci gazu A te wszystkie bombelki zrobią pyk I będą musiały wyfronąć ci z głowy Nowicka parsknęła śmiechem Skarcona wzrokiem przez magnificencję Zasłoniła usta Ale wiedzieliśmy, że dusi się z ubawu Wstrętna dziewczyna Zostaniesz ukarany po kiełbas, rzekła surowo dyrektorka do Dzitka. Zamiast oglądać aktora Bandosa, będziesz za karę sprzątał drugą pracownię Bio. A wy, razem z nim, dodała niespodziewanie, celując palcem we mnie i w Edka Mroczka. My? oburzyłem się, a za co, pani dyrektor? To niesprawiedliwe. Magnificencja wezwała woźną Kwiatkowską. Zaprowadzi pani tych nicponi do pani Gabryś, powiedziała, i proszę pilnować, żeby nie uciekli. Skazani na sprzątanie, Kwiatkowska, dobra kobieta, pokręciła głową ze współczuciem. Zawsze użalała się nad skazańcami. Okna, terraria i klatki, daj im pani kubły i ścierki. W edziu obudził się gwałtowny niepokój. Pani dyrektor, czy mogę jeszcze dwa słowa? Wybełkotał. O co chodzi? Ja nie mogę. Ja nie chcę z bomblem. Z bomblem? Z jakim bomblem? To znaczy z archibaldem Ciurusiem. – rzucał mi nienawistne i pełne lęku spojrzenia. Czemu nie chcesz? Bo to wszystko przez niego. Z nim spotykają mnie same nieszczęścia. Bardzo proszę pani dyrektor, nic z tego. Musisz być ukarany. To ja już wolę do pani dentystki skrobosz, wyznał rozpaczliwie. Niech mi obejrzy zęby. – Wolisz? – zdumiała się dyrektorka. Z pewnością pierwszy raz słyszała podobne wyznanie. – Tak, wolę, byle tylko nie z bomblem. Magnificencja spojrzała na mnie z zainteresowaniem. – Co ty mu takiego zrobiłeś, archibaldzie? – powiedziała. – Ja? Nic, pani dyrektor – wykrztusiłem. – Będę ci się musiała lepiej przyjrzeć. – Z bliska moje dziecko. – Chyba nie poznałam dostatecznie twoich możliwości – – Dobrze, Mroczek – zwróciła się do Edzio. – Uwzględnię twoją prośbę. Pani woźna zaprowadzi cię do gabinetu pani Skrobosz. Edzio pośpiesznie odskoczył ode mnie i skwapliwie oddał się w ręce Woźnej Kwiatkowskiej, jakby się bojąc, że dyrektorka zmieni zdanie. Łobuz. Mógł przynajmniej zachować pozory. Znowu poczułem się jak… Krędowaty, nieprzyjemnie mi się strasznie zrobiło i wstyd przed pokiełbasem, który patrzył i słuchał tego wszystkiego, uśmiechając się dziwnie pod nosem. Pięć minut później, z kubłami w rękach, szliśmy już do drugiej pracowni bio pod eskortą pani Gabryź od przyrody. Na korytarzu Dankanowicka otoczona kręgiem dziewczyn paplała w najlepsze o tym, co wydarzyło się w pokoju nauczycielskim. Jak to Magnificencja przejechała się po nowym za jego niesamowite pomysły, jak nazwała go syfonem i zapowiedziała, że mu upuści gazu z głowy. – Patrzcie, właśnie idzie z Kubłem – wykrzyknęła – wzięli go do prac niewolniczych. Syfon, syfon, podniosły się głosy w korytarzu, a ten Łobus, Józek, Kamasz od razu zadeklamował złośliwie. Hej, syfonku, co się święci? Czy zdradzili cię agenci? Dzidek po kiełbas szedł, nieporuszony, z kamienną twarzą, nawet powieką nie mrugnął. Jesteś diabelnie opanowany, powiedziałem, ale żal mi cię. Chyba zostaniesz syfonem w tej budzie, wzruszył ramionami. Nie szkodzi, ty jesteś bomblem i nie płaczesz. Ja przywykłem. Ja też przywyknę. Psyfon? To w końcu nic strasznego. Możesz tak na mnie mówić. Zobaczysz, jeszcze kiedyś te przezwiska nabiorą szlachetnego wydźwięku i będą nam ich zazdrościć. Nam? No robimy spółkę. My? Zatkało mnie. Chyba, że masz coś przeciwko moim pomysłom, bo ja, jak wiesz, jestem pomysłowy. Zauważyłem to. Uważasz moje pomysły za wariackie? No, – Ten ostatni na pewno. Wybrać sobie mnie na wspólnika? – A, bo co? – Człowieku, ode mnie lepiej trzymać się z daleka. Jestem Jonasz i ściągam nieszczęście. Przy mnie każdy wpada w kłopoty. – Spyta edzia mroczka. – Jestem tu pod krechą, na minusie. – Nie przeszkadza ci to? – Zaryzykuję – uśmiechnął się. – Dwa minusy na krzyż dają plus. – Nie wiedziałeś o tym? – Głowa do góry, bąbel. – Walną mnie w plecy. – Zobaczysz. Obaj sobie wyprostujemy garby. Chwilowo nasze sprawy wyglądały dość żałośnie i o prostowaniu garbów nie było nawet co marzyć. Liczyliśmy na to, że przebałaganimy tę godzinę na przyjemnej zabawie ze zwierzakami w drugiej pracowni bio, symbolicznie tylko machając w dzieścierką, ale pani Gabryś zła, że wchodzimy jej w paradę akurat podczas spotkania z aktorem, zagnała nas do sprzątania najpierw w pierwszej sali bio i rozwiała wszelkie rojenia o słodkim falnięte. Żebyśmy się nie obijali, co trochę nasyłała na nas różnych lizusów i oni nas kontrolowali. To było naprawdę upokarzające. Myśleliśmy, że na tej pracowni się skończy, ale gdzie tam? Po godzinie zjawiła się osobiście, żeby nas poprowadzić do drugiej sali bio, zwanej menażerią, bo były tam różne żywe zwierzęta i kazała nam myć brudne okna.